Zauważyłeś kiedyś, żeby Jezus pytał ojca, czy ma kogoś uzdrowić? Na przykład, gdzie ktoś chory siedzi, chory. Jezus mówi: Ojcze, mam go uzdrowić, czy mam go nie uzdrowić. Ten ślepy człowiek, siedział ślepy człowiek, nie skończyłem wam myśli, siedział ślepy człowiek, on idzie ze swoimi apostołami. I ci apostołowie mówią: Panie, kto zgrzeszył? Łączy ludzi co jego, że oślep. Bo oni byli w religii. I ta religia mówiła, że za karę się ślepnie. A kto zgrzeć się łączy rodzice jego. <laughs> Rozumiesz? I to jest taki nieszczęśliwy przykład przekład nas, zarówno w tej Biblii e, warszawskiej, jak w tej Biblii Tysiąclecia, to jest wszystko, co nieszczęśliwe przekłady biblijne. W to chodzi. Te byle powinni spalić. Naprawdę. I Warszawską i ty, ja sam się nią posługuję, bo jest taka najbardziej czytelna, nie? Ale to są Biblie, w których są nawet do tysiąca błędów. Jest już odnalezione w tej chwili. Po prostu wiecie, to jest nieporozumienie. I tak najbardziej to jest taka ta Biblia Gdańska, taka stara Biblia, ale ona jest przeczytana. W tym języku takim dziwnym, ale w na najbliższa jest takiemu, powiedzmy, oryginałowi, tak? Natomiast, on mówi, tam, i to jest taki tekst, ani on, ani rodzice jego, lecz aby się, wypełniła, aby się wypełniły dzieła Boże, coś takiego mhm. jest. Czyli wynika z tego zapisu, że ten człowiek czeka 40 lat, że ten człowiek czeka 40 lat na to, aby zostać uzdrowiony. Cześć! Cześć. Ja. Cześć żeby zostać uzdrowiony, on czeka 40 lat. Oryginał mówi tak, ani on, ani rodzice jego, lecz niech się wypełnią dzieła Boże. Uzdrowcie chłopa! Co się pytacie? Wiesz o to chodzi? Co Ty się Piotrek pytasz? Uzdrów go! Ja? A ja? Wiesz o to chodzi? No ja, takie w internecie ostatnio zdjęcie zobaczyłem, siedzi Jezus na jednej stronie ławki, facet na drugiej. I facet mówi do Niego tak, Panie, dlaczego tyle zła się dzieje na ziemi? A ja mówi, właśnie chciałem Ci dostało pytanie zadać. Że <ślesz> to <ślesz> <ślesz> Wam dałem ziemię, Wam dałem, ziemię zrobiłem i dałem, dodałem ziemię, to do mnie teraz? No co do mnie? Co zrobił z ziemią, komu dał? Nam jest napisane, że nie niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał komu? Synom ludzkim. To my papramy tu rzeczy. A mówimy, to on papra. Ustrówcie chłopa! Piotrze, Janie, Tomaszu! Panie Janie, Janie, ja to się to nie wieszam. Judasz! Ostatnia szansa. Rozumieć? Taka jest prawda o Bogu. Choroba jest po to, żeby się osądzić. Nieważne jaka to jest choroba. Nieważne, czy to jest mały przestępca czy duży przestępca. Ludzie mówią oho, no tak. Jak komuś kwitną paznokcie, to go utrowię. O, AIDS. o, Ej, nie. Dwa razy na własne oczy wzięliśmy uzdrowienia Po no, prostu. Nie tylko z opowieści czyjeś, tylko i potem z ludzi. Tylko pod naszymi lękami ludzie byli zejść Po prostu. gruźlicę kości kobieta miała. Miała ejc i gruźlicę kości miała. Kości jej się łamały, po prostu jak zapałki. Przywieźli ją do nas, do ośrodka, żeby umarła. Żeby umarła ją przywieźli. Znajduć nie miała człowieku. Wyglądała po prostu... Nie wiedzieliśmy, gdzie ręce położyć, żeby jej I krzywdy nie zrobić. Patrzyliśmy na nią ręcem, ręce, w ogóle w Boga nie wierzyła. Luli gdzieś tam ją zgarnęli, skądś tam, wiesz, znaleźli. Za tydzień już zeszła do kościoła, bo byliśmy w takiej suterenie kościół. Za tydzień. Siedziała potem ktoś miał duchowe widzenie, że jest taka cała w drutcie kolczastym. Podeszliśmy, zerwaliśmy przez wiarę ten drut Została uzdrowiona z Po miesiącu czasu ona chodziła. O półtora miesiąca ona była sama dzwoni do pastorze, Sama pojechałem do takiego wydarzenia, takie, takie miasto tam było. A potem jej szludałem w tym Po prostu żyję tutaj porówny. Ale... Co ciekawe, wcale nie jest pobożna. O kurczę. Jakoś niespecjalnie jest pomożna Czasem się tam pojawi w kościele Drugi akurat poszedł jak przecina chłopak, jak został Zejców jak go chrzciliśmy w rzece, miał, miał żółtaczkę klasy klasyce. Wątrobę miał zjechaną z wody, wyszedł w jednej chwili, został uzdrowiony z, choroby, z żółtaczki. Mięsaki kapuciego miał, miał grzyby na garle Dzisiaj jest szczęśliwym ojcem, dzisiaj jest terapeutą w kościele ulicznym w Warszawie. W ośrodku ludzi, ludziom pomaga. Ożenił się z, z piękną dziewczyną, która startowała na radną miasta. Taka biznes -um. Przez wiarę wziął. Na to się była w szkole podstawowej, ubyła jakiś inny. Mówi, Artur, myślę, że ona. Bo, z dziećmi do kościoła jakieś przykrywki, zwierząt, a W tu nawet domnych był. Mówi, Tam, więc, znasz ją? Ja mówię, no, no? Trochę ją znam. Ładna, co? Ładna mówię, powiedz, co podoba ci się. Tak. Mówię, chciałbyś, żeby była twoją żoną. On mówi, no ale Artur, no, no ja. On taki wie, dopiero, dopiero zejdę tu zdrowiony, wie, w ogóle wy załamany życiem, nie? Ja mówię, dobry, on mówi, no tak, ale wiesz, no mówi, ja mówię, to się mówi, że jest jego żoną. <coughs> po prostu mają. Jako jedyni w Polsce wzięli objawienie od Boga, i wiecie, co zrobili? Założyli, e, z, e, z, z, zrobili dom. E, restaurację dla niewidomych. Gdzie są niewidomi kielnerzy, przecież jej totalna ciemność panuje w środku. Rozumiesz? To jest szok. Dwie takie w Polsce, tylko są restauracje. Czym jest rzecz? Choroba jest nielegalnie, a więc Ty nie musisz się szczypać z tym, że choroba w jakikolwiek sposób jest w stanie e, przetrwać po Twojej ingerencji. Rzecz druga. Nie jesteś odpowiedzialny za to, że człowiek utrzyma swoje uzdrowienie. Jesteś odpowiedzialny za to, żeby człowieka uzdrowić. I musisz zrozumieć jedną rzecz, kiedykolwiek idziesz ingerować, zawsze człowiek zostanie uzdrowiony. Chyba, że ten człowiek nie będzie chciał być uzdrowiony lub jeżeli ten człowiek nie będzie wierzył, jeżeli będzie wierzący, potrzeba, żeby wierzył. Jeżeli człowiek jest niewierzący, wystarczy Twoja wiara. Ale i tak człowiek potem musi stać się wierzącym, żeby móc utrzymać swoje uzdrowienie. To jest bardzo ważne. Za chwilę szczegółowo, szczegółowo będę Wam o tym mówił. Zaczniemy od tego, że Pierwsza forma uzdrowienia, jakakolwiek jest, opiera się na władzy, którą dał nam Chrystus i o tym powiedzieliśmy najwięcej teraz. To jest władza. Nastąpił akt prawny. Czyli my uzdrawiamy na podstawie władzy. Uzdrawiamy na podstawie władzy. W drugiej dopiero kolejności uzdrawiamy na podstawie mocy. Jaka jest różnica między władzą a mocą? Moc to jest siła. To jest bezpośrednia ingerencja. Na przykład moc prezentuje sobą Bokser. on prezentuje moc, jest duży, silny, zdecydowany, uderza i rzeczy się dzieją, tak? Ale na przykład i uderza w przeciwnika, który waży 100 kg, prawda? Czyli moc jest duża, jest w stanie powalić przeciwnika 100 kg, wielka moc, tak? Ale moc jest niżej niż władza, bo na przykład chudy policjant, ważący 60 kg ze swoim chudym lizakiem jest w stanie zatrzymać tira, jest różnica między tirem a stukilowym przeciwnikiem boksera, prawda? Co stosuje policjant? On nie ma mocy, bo ten tir by go przejechał, tylko by powąchał że jest spalin. Czemu się zatrzymuje tir? Ponieważ policjant ma władzę. Władza jest ponad mocą. Na podstawie władzy musisz zacząć funkcjonować na początku. Zawsze początkiem jest to, że funkcjonujesz na pułapie władzy. Uzdrawiasz na podstawie władzy, dlatego musisz na tym mocno stać. Drugim, drugą jakby dodatkiem do tego jest, jest moc, która działa przez Ducha Świętego w tobie, czyli wszelkiego rodzaju dary, które są potrzebne, darczynia cudów, dary uzdrawiania. rozumiesz? Tylko to jest druga część. Nie myślisz sobie, że jeżeli nie przejawia się przez Ciebie jakiś dar, to nie możesz uzdrawiać. Nie! Ja nie wiem, kiedy się dary przejawiają. Nie ma takiego czego, że wstaje rano i Bóg mówi właśnie dzisiaj trzykrotnie się przez Ciebie ma przejawić dar, a więc zasuwaj. W ogóle nie wiem, jak się przejawia dar. Dar się przejawia albo nie. Dlaczego? Bo to nie zależy ode mnie. Dary działają w Duchu Świętym, czyli wtedy, kiedy Duch Święty chce. Jak ludzie mówią, ja chodzę w darach uzdrawiania, ja mówię zawsze. To nie jest tak, że zawsze. One mogą być długofalowo działające, rozumiesz? One, jakby Człowiek może w nich się bardzo często poruszać, nawet się może poruszać, no nie wiem, no za każdym razem czasami, nie? Ale zawsze pamiętajmy, jest to dlatego, że to Duch Święty tak działa. Na podstawie władzy możesz się poruszać ustawicznie. Czy dar działa, czy dar nie działa. Czy dar działa, czy dar nie działa. To nie ma żadnego znaczenia. A jak jeszcze, a jak Ty się nauczysz poruszać we władzy, i dodatkowo zaczynają działać dary, to zaczynasz być maszyną. I zaczynasz maszynową zdrawiać ludzi. Co to już jest maszyna? Rozumiesz? Dlatego jest napisane, żeby modlić się o dary, żeby przyjmować się przez wiarę, żeby szukać, tak? My chcemy tego. Chcemy, żeby tak to działało. Ale nie na tym się opieramy, nie opieramy się na darach, opieramy się na władzy. Zawsze. Nie na mocy, tylko na władzy. Moc jest nam dana do uzdrawiania poprzez różnego rodzaju dary, poprzez różnego rodzaju manifestacje Boże, wtedy kiedy Duch Święty chce. I teraz tak Jakie są rodzaje uzdrowień? Są uzdrowienia natychmiastowe i uzdrowienia czasowe. I nie nam sądzić te rzeczy. Bóg powiedział, żebyśmy uzdrawiali ludzi, żebyśmy uzdrawiali chorych. Ale Bóg zdecydował, jakby, jakby nie daje nam odpowiedzi. Dlaczego? Bo oczywiście pewne czasami mamy odpowiedzi. Dlaczego ludzie nie są natychmiast uzdrawiali? Może też dlatego, że nie od razu zaczęli być chorzy. Są różne rzeczy, różne procesy, różne rzeczy dzieją się w ludziach. Natomiast na podstawie władzy, kiedy Ty uzdrawiasz człowieka, to ten człowiek w tym momencie jest zdrowy. On teraz jest zdrowy. Już nastąpiło uderzenie prawa w niego. I to nie musi się zamanifestować od razu. Rozumiecie? To nie musi, to nie ma żadnego powodu, żeby tak było. Powiem kilka rzeczy praktycznych, których nie ma opisanych w Biblii, natomiast które są z naszego doświadczenia, im częstsze uzdrawianie chorych, tym częściej widzisz efekty natychmiastowe. Po prostu. To widzimy w naszej służbie. Czyli cykliczność działań uzdrowieńczych doprowadza do coraz częstszych manifestacji natychmiastowych. Tak samo jak cykliczność ewangelizacji doprowadza do coraz częstszych nawróceń. My dzisiaj mamy dużo więcej nawróceń. Wczoraj, w Częstochowie, tylko na ulicy 12 osób oddało się Jezusowi w ciągu godziny. Po prostu. Jedna kobieta była tak dotknięta, po prostu cała chodziła. Mówi, o Boże, mówi, czy ja zwariowałam? Ja mnie nie, to świat zwariował. Mówię, o Ciebie, o Ciebie? <grywa> Narodziła się z Bożego Ducha. Mówię, tak chodziła. <grywa> Jest okay. Także natomiast nie przyglądasz się na to. Ustanawiasz zdrowie. Nie ma czegoś takiego, że ty na przykład położysz na kogoś ręce i natychmiast coś się nie stało. Nie. Ty musisz człowieka zapewnić o uzdrowieniu. Jesteś zdrowy. Jesteś zdrowy. Jesteś uzdrowiony. Czasami natychmiast, coś się zadzieje, wtedy nie musisz go przekonać. Ty nie, wtedy nie musisz mu powiedzieć tego. A tak musisz mu to, jesteś zdrowy. Tak, położona cię teraz ręce, będziesz rozumiany. Bardzo ważna jest Twoja pozycja. po znaczy, Twoja postawa. Nie możesz, w, w ogóle musisz być siewcą wiary. Ty nie możesz ludziom, e, jakby wprowadzać za tym słowem zamętów. No, no to, tam, no, to pomodlimy się teraz. W ogóle wiesz, że Bóg nie powiedział, żebyśmy się modlili. Wiecie, on nie powiedział, módlcie się o chorych. Pamiętacie, co mówiliśmy wcześniej? Chorych uzdrawiajcie, powiedział. On nie powiedział, proście o cokolwiek. On nie powiedział, wyczyniajcie tam nad nimi różne dziwne rzeczy. Rozumiesz? On powiedział, chorych uzdrawiajcie. Chorych uzdrawiajcie. Wykonajcie prawo. Rozumiesz? Sędzia jak głosi, jak, jak uwalnia swój sąd, to nie macha nad jakimś kodeksem karnym. Piesze, on nie od tego On mówi artykuł. Na podstawie artykułu takiego takiego. Na podstawie wymiany krzyżowej pozdrowień. To jest bardzo ważne do zrozumienia. Musimy rozróżnić między cudami a uzdrowieniem. Nie zawsze będzie cud. Kiedy, kiedy potrzebny jest cud? Cud jest wtedy, kiedy coś wykracza poza formę uzdrowienia. Na przykład komuś brakuje części ciała. Przychodzi człowiek i, na przykład, człowiek nie ma ucha wewnętrznego. To nie jest kwestia uzdrowienia, go, bo on nie jest na nic chory. To nie jest choroba. On nie ma ucha wewnętrznego. I tu potrzebny jest cud. I również tutaj możesz działać na zasadzie władzy lub na zasadzie działania darczynienia cudów. Nie zawsze będzie działał darczynienia cudów. Władza zadziała zawsze. Zaraz będziemy mówili o bardzo, coraz bardziej szczegółowych rzeczach. Jak pozdrawiamy. Pierwszą podstawową rzeczą jest nałożenie rąk na człowieka. że tylko możemy nakładamy ręce na człowieka. Dlaczego to jest tak ważną rzeczą, żeby nakładać ręce na ludzi? No dlatego, że... Już nie mówię o tym, że Bóg tak powiedział, ale bo to był slogan. Ale dlatego, że Ty jesteś nośnikiem namaszczenia. Duch Święty jest w Tobie i z Twojego Ducha przenika całą Twoją psychikę krok po kroku i Twoje ciało. Krótko powiedziawszy, Ty jesteś jakby przewodem elektrycznym. Ty jesteś jakby e, szlaufem, przez który coś płynie e, i Ty, jeżeli dotykasz kogoś, dotykać, to to co jest w Tobie zaczyna wpływać w tamtego człowieka. Rozumiesz? To płynie gdzie. Trudno by było na przykład, jakbyś tam stanął ze szlałfem, no nie, ja bym do Ciebie tutaj powiedział, Jest co, pić mi się chce, zaraz Cię napoję. I byś ten szlauf tam okręcił i w buzie nim trafiał. Musimy mieli niezły cyrk do Chodzi o to, że ja się muszę zbliżyć do tego szlafu, albo Ty się zbliżysz z tym szlafem do mnie i mi go wetknąć. Musisz tak wetknąć szlaf namaszczenia w człowieka, przez nałożenie rąk. Niekoniecznie trzeba nakładać ręce tam, gdzie jest chore miejsce. Ludzie niektórzy mają mentalność tam, gdzie jest chore miejsce. Ja mówię niekoniecznie i nie, nie, nie zalecam. mówię w chore miejsca wkładać rok. To nie jest najlepszy pomysł. Są różne chore miejsca. Nie trzeba. Trzeba słuchać Boga w tym. Trzeba. Ale nie trzeba z własnej inspiracji mieć doktryny, że się tam nakłada ręce, gdzie jest chore miejsce. Rozumiesz? Wystarczy, że dotykasz człowieka. Wystarczy, że go dotykasz. Czasami Bóg Cię zainspiruje. Kiedyś taka, zainspirował mnie Bóg, żebym włożył kobiecie palce w uszy. Nie wiedziałem jak to się skończy. Akurat wtedy, gdybym wiedział, jakbym czym to zrobił. Znaciemy jej palce w uszy, a ona zaczęła robić tak. A ja z nią tak chodziłem. Stała moja żona, bo się patrzyła w Z niej demony wychodziły. Bóg wie, dlaczego tak się z nią wtedy działo, nie? Taką miała grzywę. A kościół nie był charyzmatyczny. Także też dziwnie to wyglądało wśród tych ludzi. Ale przede wszystkim nakładamy ręce. Gdzie możemy. Nakładamy ręce na ludzi. kiedy sobie modlimy, nakładamy ręce. Drugą bardzo ważną rzeczą jest rozkaz Co robimy? Mówimy do choroby, rozkazujemy chorobie lub rozkazujemy częścią ciała. Wydajemy rozkaz. Pamiętajcie, cały czas poruszamy się po płaszczyźnie władzy. Mówimy do choroby, teraz się zakończ. Skóra bądź teraz zdrowa. Rozkazujemy częścią ciała, aby były uzdrowione. Mówimy do części ciała. Rozumiesz? Nie ma nakazów Polsce aresztowania ludzi za to. Rozumiesz? A więc mówimy do tych rzeczy. Ostatnio, mój przyjaciel, pastor, dwa dni temu, kiedy rozganiał chmury nad swoim miastem przed naszą ewangelizacją, to założył sobie, założył sobie y, telefon komórkowy. Z słuchawkami. Bo, bo chodził, że wszyscy mi że rozmawia przez telefon. On mówił do chmury. wal, wal, wal, wal, wal. Dobry sposób. Ludzie przynajmniej nie pouciekają. Ty gadasz przez telefon, gadasz do chmur. Co robisz, korzystasz z władzy. Prawda? Mówisz do choroby, korzystasz z władzy. Z władzy, z władzy, z władzy. Musimy władać. Pamiętajcie, Kościół to rząd władający. Bogami jesteście. Elohim, władajcie. Jesteście władzą, prawda? A więc my w ten sposób funkcjonujemy. Rozkaz. Rozkaz w modlitwie zgody. Wielokrotnie będziesz potrzebował, żeby modlitwa zgody, czyli kilka osób wydawało rozkaz. Dzieciel, my nie mamy na to dzisiaj czasu, bo to jest temat rzeka. Prawdziwą też rzeczywistością, główną rzeczywistością jest rzeczywistość duchowa, nie ta fizyczna. Nam się wydaje, że to o, o, to jest fizyczne, to jest to co to jest... Pierwsze, nie? To jest drugie. To jest drugie. Pierwsze jest to co niewidzialne. Pierwszy był Bóg, który jest niewidzialny, a dopiero potem człowiek, który był widzialny. Pierwszy byli aniołowie niewidzialni, a potem widzialna Ziemia. Pierwsza jest rzeczywistość niewidzialna, my jesteśmy matryksem! Rozumiesz? To matryks! To matryks! Bardzo duchowy film. Pierwsza część przede wszystkim. Musimy rozumieć, my to co widzimy niekoniecznie jest prawdziwe. To taka kobieta, taka nawrócona mistyczka. Zakonnica taka, nazywa się Mała Tereska, teraz doktora Kościoła z niej zrobili. I Mała Tereska, ona po prostu wierzyła ustawicznie w niewidzialne. Ona zawsze się modliwa, mówi Panie, przecież Ty wiesz, że ja nie dam rady. Ja Ty wiesz, że ja nie dam, ale po prostu teraz nie przenieś przez to, ona wiedziała, wierzyła, że w duchu ona jest przenoszona w, w różne sfery i tak też przechodziła, zostawiła potężną spuściznę. I ona też napisała bardzo ważną rzecz, która gdzieś do mnie dotarła, powiedziała, to jest mocny tekst, nawet jeśli, nawet jeśli widzisz, to jeszcze nie uznawaj za prawdziwe. Posłuchaj, to jest bardzo ważne, Nawet jeśli to co widzisz nie uznawaj za prawdziwe, to nie jest dowód, musisz wydawać rozkaz. Bo wielokrotnie duchowa rzeczywistość potrze jakby potrzebuje mocniejszego spychacza, a więc być może, czasami będziesz potrzebował kilku osób, żeby wspólnie wydały rozkaz z chorobie. Będziesz musiał się częstokroć posługiwać kolejną metodą, czyli związaniem demonicznej siły, która jest za chorobą. Wielokrotnie, mniej więcej w 60%, mówię to tak z praktyki, za chorobami stoją złe duchy. Nie zawsze tak jest, ale w ponad połowie przypadków tak jest. Za każdym nowotworem stoi zły duch. Zawsze. Zawsze. A raki są natury demonicznej. <śmiech> Wiecie, że każdy człowiek posiada w sobie struktury nowotworowe. One się nie aktywują. Potrzebna jest jakaś siła, żeby je zaaktywować. Oczywiście medycyna ma na to swoje wytłumaczenie. Prawdą jest to, że za tym stoją zły duch.